Dzień dobry Państwu, przywitaliśmy kilkoma taktami znanej piosenki zaśpiewanej 27 listopada bieżącego roku w Paulskirche we Frankfurcie nad Menem przez Nadine Aksiza w towarzystwie sekstetu, Gestetu Dominika Galei z Malty. Koncert charytatywny. Zorganizowany był w ramach Europejskich Dni Kultury przez Europejski Bank Centralny. Dlaczego Turcja zestrzeliła rosyjski samolot, a Tusk nie oddaje nagrody Ratenał, Prolegomena do Odrzydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego Uwaga 247 Zaris Estetyki Hazarów von Stefan Kosiewski. Zniweczona rzeczywistość. Kanto 647 Rzymskimi. Panorama. Wszystko, w tej Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. 18 grudnia 2015 roku. Grono niemieckich ekspertów lotniczych najwyższej rangi podało wczoraj wieczorem w audycji Panorama pierwszego programu telewizyjnego ARD Zasadnicze informacje dotyczące okoliczności zestrzelenia rosyjskiego samolotu SU-24 we wtorek, 24 listopada bieżącego roku w przestrzeni powietrznej Syrii. Prawdą o tureckim autorstwie groźnej prowokacji wojennej, jak również o grupie terrorystycznych szarych wilków Ali Akczy, zamachowcy na Janie Pawle II, skazanemu i więzionemu, wcześniej w Turcji za zamach śmiertelny na innej osobie, udowodniono utrzymywanie kontaktów z tą właśnie organizacją, turkmeńskiej mniejszości etnicznej, wspieraną dzisiaj militarnie i logistycznie przez rząd Turcji na terenie sąsiedniej Syrii. Prawdą tą podzielił się z telewidzami w Europie sześcioosobowy zespół dziennikarski, któremu chociażby przepraszam, przez kolegialny udział w naświetleniu światu okoliczności niebezpiecznych wydarzeń nie sposób odmówić zachowania profesjonalizmu, jak i należnego w takim wypadku dystansu przystawianiu sprawy nie na ostrzu noża, ale przystawianiu na sprawdzoną stateczność budowniczych, osiąganą dzięki statyce symbolicznych tu sześciu kolumn świątyni prawdy zapewniających obiektywizm relacji. relacji. Poproszeni o zdanie eksperci lotnictwa odpowiedzieli w Niemczech, państwie NATO, rzeczowo na podstawowe pytania, które musiały być postawione nie przez ludzi osądzających, lecz przez obserwujących zdarzenie, które miało miejsce z udziałem innych ludzi. Po pierwsze, czy samolot rosyjski był wzywany przez radio kilkanaście razy do odejścia na południe od granicy tureckiej, jak twierdziła po zestrzeleniu strona turecka. Po drugie, czy dwa myśliwce tureckie, z których jeden dokonał zestrzelenia rakietą rosyjskiego bombowca, znalazły się przypadkowo na trasie przelotu rosyjskiej maszyny, czy też wykonały zaplanowaną wcześniej operację militarną, za którą odpowiedzialność wziął na siebie po fakcie osobiście premier Turcji. Odnosząc się do pierwszego, należało przede wszystkim stwierdzić, po wprowadzeniu do audycji telewizyjnej autorytetu, byłego generalnego inspektora Bundeswehry Haralda Kujata, że wezwania nadawane przez tureckie wojskowe radio nie mogły być odebrane przez lotników rosyjskich, ponieważ lotnictwo wojskowe rosyjskie nie pracuje na częstotliwości przeznaczonej dla lotnictwa cywilnego. Natomiast lotnicy samolotów tureckich oraz ich dowódcy wiedzieli o tym, że wojsko tureckie, tak samo jak całe lotnictwo NATO, także nie powinno pracować na cywilnej częstotliwości, nadając i nagrywając wezwania po angielsku do rosyjskiego bombowca nad Syrią. Odnosząc się do drugiego, wyjaśniając ten aspekt, Pias Praj, który pracował w przeszłości dla rządu Stanów Zjednoczonych przy konstruowaniu samolotu wojskowego, przywołał we wczorajszej panoramie swoją opinię, opublikowaną wcześniej w innym miejscu, tu podaje się, adres internetowy, można kliknąć, przeczytać w całości, tekst w języku angielskim, w której opisany został zdradziecki charakter uderzenia tureckiego, wbicia, pleca w, wbicia noża w plecy, jak określił to obrazowo, w pierwszej chwili zaskoczony Putin i co potwierdził wczoraj podczas czterogodzinnej, dorocznej konferencji prasowej premiera Rosji. Według tej informacji dwa tureckie myśliwce leciały niezwykle nisko na wysokości, na której normalnie nie latają myśliwce patrolujące żadnego państwa ze względu na nadmierne zużycie paliwa na wysokości 2,5 km, która nie jest obsługiwana przez rosyjskie radary. Drugą okolicznością istotną dla zrozumienia postawy prezydenta Federacji Rosyjskiej, która wczoraj wyraziła się zapowiedzią finansowania we wysokości 2,7 miliardów euro w przyszłym w 2016 roku wydatków na utrzymanie w Syrii jednej rosyjskiej bazy, chociaż użyte niedawno rakiety średniego zasięgu przez rosyjski okręt podwodny na Morzu Śródziemnym udowodniły, że Rosja posiada możliwości zaatakowania pozycji terrorystów bez korzystania z baz lądowych. A po trzecie Wolfgang Richter, były pułkownik Bundeswehry, przyjrzał się trasom lotu rosyjskiej maszyny, przedstawionym przez obie strony i zauważył w programie ARD Panorama, że samolot SU-24 leciał przez cały czas równolegle do granicy, ale na południe od niej, i w żadnej chwili nie stanowił zagrożenia dla terytorium Turcji. Czy zestrzelenie rosyjskiego samolotu stanowiło akt obrony własnego terytorium, czy było wykalkulowanym działaniem, pytają autorzy audycji. Czy można zestrzelenie SU-24 uznać za akt obrony czy za akt agresji? Za kogo należy uznać wspierane przez Erdogana oddziały turkmeńskich szarych wilków? Za partyzantów? Takich samych jak kurdyjscy bojownicy? których przywódca przetrzymywany jest przez Turcję we więzieniu, a wioski kurdyjskie na historycznie kurdyjskim etnicznie terenie ostrzeliwane są i bombardowane przez samoloty tureckie? Czy szare wilki należy kojarzyć jak za czasów Karola Wojtyły z Wadowic, za terrorystów? z terrorystami turkmeńskimi, wspieranymi przez niewłaściwego regenta Erdogana, który wspiera terrorystów na terenie Syrii, z której wypędzają oni miliony ludzi, nie uchodźców wojennych, jak eufemistycznie nazywa tych ludzi zachodnia propaganda, lecz wypędzonych, vertriebene jak wypędzone zostały narody w Europie decyzją trzech niewłaściwych przywódców, którzy zmówili się ze sobą przed laty w Jałcie, Teheranie i Poczdamie za plecami narodów, ażeby za zbrodnię narodowego socjalizmu, używającego na pierwszym etapie swojego rozwoju, któremu w komunizmie, odpowiada stalinizm, w znaku swastyki w otoczeniu zębatego koła, w symbolu żydomasonerii i przy poparciu żydomasońskiej finansjery. Tu należy przypomnieć z okresu I wojny światowej haniebną rolę odegraną przez pochodzącego z żydowskiej rodziny fabrykantów Waltera Rattenau, który będąc ministrem wojny Prus zadbał przede wszystkim o swoją prywatną kasę, wpłacając państwowe pieniądze kierowanego przez siebie ministerstwa na konto swojej prywatnej fabryki, na produkcję wojskowych samolotów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych El Gore zwrócił nagrodę Nobla z własnej woli po tym, jak jego apokaliptyczne wizje dotyczące zapowiedzi zmian klimatycznych okazały się nietrafioną kalkulacją, propagandą mocarstwa światowego. Potrzebną do zrealizowania planów banksterów jako polityka światowa. Donald Tusk może także oddać nagrodę Rathenau, która była chyba tylko we wysokości 10 tysięcy euro w porównaniu ze 100 tysiącami dolarów wydawanych rokrocznie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na wspieranie terrorystów światowych nagrodą Lecha Wałęsy. Kogo tam nie ma na liście laureatów oprócz egzotycznego aferzysty z Brazylii ostatnio zaś nazwisk żydowskich oligarchów Chodorkowski, Niemców Donald Tusk może zatem wyjść z chorobliwej, zaraźliwej fascynacji obłędem, jak Elgor odciąć się od złego towarzystwa Bieleckiego, który z radkiem Sikorskim wymyślił perfidnie wyrachowany sposób finansowania terroryzmu przez podatnika w Polsce wpłatami dokonywanymi na konto światowego żydostwa. Trzeba tylko, żeby Tusk zdążył oddać Angeli Merkel wspomniane 10 tysięcy euro z procentami i procentami od procentów, jak liczą się ze sobą Żydy kochające się lecz liczące ze sobą jak bracia kaczyńscy, oby tylko zdążył przed zbliżającą się nieuchronnie abdykacją niewłaściwej regentki Unii Europejskiej odpłacić pięknym za nadobne mową przy zwracaniu blaszki otrzymanej z laudacją. Z Panem Bogiem, z Frankfurtu nad Menem, mówił Stefan Kosiewski, zapowiadając piosenkę w wykonaniu din Aksiza na przepięknym koncercie, piosenkę w języku ojczystym piosenkarki maltańskim. Bye. <laughs> Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.